Witam Cię. Nazywam się Michał Franczyk, i w tym odcinku chciałem przekazać Ci kilka ważnych moim zdaniem informacji, które powinieneś mieć, kiedy zaczynasz przygodę z nowym operatorem. E, zakładam tutaj, że jesteś klientem, jesteś firmą, która właśnie kupiła telefony, karty SIM, e, podpisała umowę i odebrała nowy sprzęt i zaczyna współpracę z daną siecią. Wcześniej mm, korzystałeś z innej sieci i, i masz teraz nagle nowe doświadczenia to jest ten przykład, o którym mówię jeżeli, jeżeli jesteś klientem dan danego operatora i dokupujesz kolejne aktywacje no to potraktuj to jako takie, no nie wiem przypomnienie, podsumowanie rzeczy o których, o których na pewno też już wiesz ja myślę, że generalnie o większości z tych rzeczy których teraz powiem klienci i użytkownicy telefonów wiedzą natomiast czasem jak jest to jakoś tam w miarę uporządkowane to, to ta współpraca od samego początku na przykład z operatorem nowym układa się po prostu lepiej. A więc mając to na, na uwadze, po pierwsze, o czym warto pamiętać, to jak jesteś jeszcze na świeżo po podpisaniu umowy i masz przed oczami na biurku telefony, które kupiłeś, karty SIM, a co za tym idzie, masz też umowę, fakturę, karty gwarancyjne, to pierwsze że którą ja bym zrobił i którą Ci polecam, to... Wszystkie karty gwarancyjne z telefonu, z pudełek powyciągać, kopie z faktury zakupu zrobić i te dokumenty schować w jedno wygodne i łatwo dostępne miejsce. Po to, że jak kiedykolwiek przez najbliższe dwa lata, bo taka jest między innymi gwarancja na telefony, które kupiłeś, kiedy cokolwiek z telefonami Twoimi się zacznie dziać, będziesz miał łatwy dostęp do tych dokumentów, które są podstawą do, do naprawy gwarancyjnej. Wielu klientów, zauważyłem, o tym zapomina, bardzo często klienci dają telefony pracownikom z całym kompletem dokumentów, z paragonem, z fakturą, z gwarancją. Później pracownik po, po roku przychodzi z telefonem już bez pudełka i zgłasza, że coś mu w telefonie nie działa i chce reklamować telefon na gwarancji. Wtedy telefon wykonuje osoba, która prowadzi firmę do mnie i prosi mnie o pomoc, żeby uniknąć tego typu problemów, kiedy cokolwiek by się na przyszłość stało na przykład z Twoim telefonem, czy z telefonami w Twojej firmie, czego ci oczywiście nie życzę, ale no, jak wszyscy wiemy, dwa lata to jest dość długi okres dla życia telefonu komórkowego i wiele rzeczy może się stać, to żeby tego problemu uniknąć w przyszłości, Warto o zabezpieczeniu tych dokumentów pomyśleć na samym początku. Kolejna sprawa, o której warto pamiętać, to zapisanie sobie kodu abonenckiego lub zapamiętanie tego kodu. Kod abonencki to jest taki kod jak kod PIN do karty Twojej bankomatowej, czyli kod, który weryfikuje Cię jako osobę upoważnioną do np. włączania, wyłączania usług, sprawdzania faktur, czy to robisz przez portal internetowy, po logowaniu, czy to robisz przez kontakt z biurem obsługi klienta. Za każdym razem ten kod abonencki jest wymagany i warto, żeby mieć go zawsze pod ręką i go pamiętać, bo po prostu najzwyczajniej świeciąc się prędzej czy później na pewno przyda. OK, Kolejna sprawa, trzecia, to jest ja polecam moim klientom, żeby zapisali sobie w telefonie numer kontaktowy do swojego piekuna, Czyli do mnie w wypadku telefonów kupowanych w Orange, ale w wypadku Ciebie, niezależnie od tego w jakiej sieci kupiłeś telefon, to warto zapisać sobie numer do salonu albo do osoby, z którą podpisywałeś umowę. Bardzo często ten numer jest na pieczątce na umowie, warto żeby ten numer mieć w telefonie, mieć go pod ręką a nóż coś sobie przypomnisz, o czym zapomniałeś o co zapomniałeś zapytać i na przyszłość w dowolnym momencie będziesz mógł ze swoim opiekunem się łatwo i wygodnie skontaktować tak więc podsumowując, jeżeli masz zarchiwizowane dowody zakupów karty gwarancyjne w łatwo dostępnym miejscu, masz zapisany kontakt do twojego opiekuna do biura obsługi klienta masz zapamiętany, zapisany również kod abonencki, no to te pierwsze najważniejsze trzy rzeczy masz już jakby zabezpieczone. To, co ja bym jeszcze zrobił, o czym warto moim zdaniem jeszcze pamiętać i zacząć i zrobić to i pomyśleć o tym na początku, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest zapisanie sobie kodów PUC do kart SIM, które otrzymałeś. Bardzo często zdarza się, że w trakcie użytkowania użytkownik telefonu zablokuje sobie PIN. Wtedy potrzebny jest puk. Ten puk oczywiście, jeżeli nie masz go zapisanego, możesz sprawdzić na biurze obsługi klienta albo na portalu internetowym operatora, ale jak masz listę tych puków w wygodnym, podręcznym gdzieś miejscu, to na pewno Ci to nie zaszkodzi, a moim zdaniem ułatwi w przyszłości życie. I ostatnia rzecz, o której warto pamiętać, jak jesteś jeszcze na tym etapie, że rozdajesz telefony, które kupiłeś pracownikom do użytkowania, to zastanów się jeszcze tylko przez krótką chwilę, czy na pewno wszystkie usługi, które na numerach chciałeś włączyć, czy na pewno są włączone, czy zleciłeś ich aktywację, czy one są w umowie, zapisane. Nie chodzi mi o to, żebyś teraz odtwarzał i sprawdzał drugi raz wszystko, ale chodzi mi tylko o to, żebyś pomyślał o takich usługach jak na przykład roaming, jak na przykład poczta głosowa i na przykład transmisja danych. To są takie trzy usługi, które bardzo często po aktywacji telefonów klienci dodatkowo włączają lub wyłączają. Czasami klienci wyłączają poczty głosowe z telefonów, bo nie chcą, żeby poczta głosowa się zgłaszała jak ktoś przez dwa albo trzy sygnały nie odbierze połączenia. Bardzo często też zdarza mi się, że klienci włączają transmisję danych na telefonie już po aktywacji numeru, bo okazuje się, że telefon będzie na przykład działał ze smartfonem, czy karta Steam będzie pracowała ze smartfonem, który, który to telefon no, potrzebuje dostępu do internetu. Także Taki ostatni rzut, taka ostatnia weryfikacja moim zdaniem jest na pewno wskazana i jeżeli, jeżeli zastanowisz się je chwilę, czy na pewno o wszystkim pomyślałeś, to, to być może coś Ci się przypomni, być może będzie jeszcze jakaś usługa, którą na szybko sobie włączysz albo wyłączysz, która na przyszłość zaprocentuje Ci albo tym, że, że będzie Ci się wygodniej korzystało po prostu z komórki, albo tym, że zaoszczędzisz parę złotych, bo na przykład w wypadku transmisji danych, której zapomniałeś ty włączyć, czy, czy handlowiec, z którym podpisywałeś umowę, bo nie rozmawialiście o tym, no to to, to są rzeczy, o których, o, których, o których warto jeszcze jakby zrobić takie podwójne sprawdzenie i, i upewnić się, że, że na pewno te usługi będą działać tak, jak, tak jak zaplanowałeś. Okej, okay. ja myślę, że na początek to są informacje, które na pewno Ci się przydadzą i nie chciałbym zaśmiecać Ci głowy większą ilością informacji, bo może ona być trudna do zapamiętania po prostu i do wprowadzenia. Wydaje mi się, że jak o tym będziesz pamiętał, to na pewno początek u nowego operatora będzie dla Ciebie dużo przyjemniejszy, a później współpraca okaże się jeszcze bardziej wygodna i komfortowa. Cóż mogę powiedzieć na koniec, jeżeli uważasz, że te informacje, które przekazałem mogą przydać się Tobie albo komuś z Twoich znajomych, to proszę Cię, podziel się informacją o tej audycji z Twoimi znajomymi. Możesz udostępnić albo skierować link do mojego portalu Twoim znajomym. Być może któryś z nich dzięki tym informacjom uniknie jakiegoś problemu, niuansu przy korzystaniu z telefonów komórkowych i po to ta audycja i po to ten mój, te moje informacje są tutaj dostępne, żeby ułatwiać pracę moim klientom i generalnie klientom sieci komórkowych i żeby uczynić ich życie prostszym i, i łatwiejszym. Także życzę Ci udanego początku u nowego operatora, jeżeli jesteś w takiej sytuacji właśnie teraz, jeżeli zacząłeś współpracę z siecią Orange i jeżeli być może zacząłeś, zakupiłeś telefon za moim pośrednictwem, no to tym bardziej witam Cię jako nowego, nowego użytkownika telefonów. No i cóż, zapraszam Cię do wysłuchania kolejnych informacji, kolejnych wiadomości, które mam nadzieję, że będą dla Ciebie przydatne, że pomogą Ci zrozumieć, poznać niuanse, które rządzą operatorami w Polsce i które będą po prostu dla Ciebie w codziennym życiu przydatne. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i za poświęcony czas. Nazywam się Michał Franczyk i zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka.